Antoni, serwa. Antoni, zapraszam Cię do mnie. Chyba pół szkoły przyjechało, pół miasta. Kto Ci tak kibicuje? powiedz? No to są moje świetne koleżanki i koledzy z mojej szkoły. Bardzo dziękuję, że jesteście. Cudownie, że jesteście. Brawa również dla Was. Brawo. A o cenę jako pierwszego proszę Arkadiusza Krupę. No zacznę od tego, że ciekawostką jest, że organista Gilmour e, napisał jeden z takich bardziej sztandarowych utworów na puzon. E, piękny utwór, pięknie zinstrumentowany. Twoja gra, twoja emisja zwłaszcza mi się bardzo podoba. E, grasz czysto, ten utwór. E, ja powiem szczerze, że przygotowując się troszeczkę, słuchałem wielu wykonań i większość osób, zwłaszcza tak w Twoim wieku, oraz siatkówkę. Przyznam, że siatkówkę uwielbiam, ale tenisa stołowego chyba bardziej. I tu muszę Cię zapytać o sprzęt, jakim grasz i czy grasz regularnie, grasz gdzieś w klubie, czy, czy z bratem? Znaczy, jaki sprzęt mam? Mam paletkę bodajże Pongori, a jeśli chodzi o moje treningi, to jeśli przygotowuję się do jakichś turniejów, to wtedy myślę, że więcej gram, a tak to mocno hobbystycznie. A to jedna rzecz, od razu poradzę ci, to Pongor Ludzie wielu talentów, proszę Państwa. Arka grupa, człowiek renesansu. Dziękujemy. Tam się pojawiło takie jedno słowo w tej wspaniałej ocenie. Jakaś mała niedoskonałość? Ona zawsze jest... Dziuroży, ja kochani. Się to może Adam. Parę dźwięków. Ty wiesz, które, zwłaszcza wyższe, takie drobne kiksiki się tam zdarzyły, drobne niedoskonałości rytmiczne. One rzeczywiście, jak powiedział Arek, nie, nie przesłaniały ogółu, bo masz piękną Bye. <laughs> na naszej wspaniałej publiczności. Wielkie brawa. Wielkie brawa, gratulujemy. Michał Stocher, Młody Muzyk Roku, 2026. Szanowni Państwo, poznaliśmy też dzisiaj kilkoro wspaniałych, świetnych muzyków. To nie tylko Michał, po też terenu odsłoniętego, zwłaszcza w lecie. Dzięki temu właśnie pingwiny mają gdzie mieszkać, dzięki temu foki mają gdzie odpoczywać i tak dalej. Pana książka jest lekturą, która zdecydowanie może połączyć pokolenia, choć w zależności od tego, komu czytamy tę książkę, czy dzieciom, czy czytamy rodzinnie. Niektóre fragmenty dotyczące między innymi tego, jak brutalny bywa świat i ludzi, i zwierząt. Może trzeba by było ominąć, ale jednak to jest lektura niezwykle kojąca, niezwykle ciekawa, gruba księga, Natomiast w Antarktyce faktycznie od 23 lat pracuję, ale nie cały czas jako naukowiec. Zacząłem jako naukowiec na polskiej stacji 23 lata temu, natomiast teraz jestem przewodnikiem turystycznym. I opowiadam o przyrodzie Antarktyki. Albo pracuję jako historyk, albo jako biolog morza na statku. i Wtedy mam wykłady, zależnie od tego jaką mam funkcję, albo o odkryciach geograficznych, albo o wielorybach, fokach i tak dalej. Zwrócił pan uwagę na to, co powiedziałam, Arktyka i Antarktyka. Czy te terminy dziś nadal mieszają się wielu? Arktyka to jest północ daleka, czyli wokół bieguna północnego. Zresztą samo słowo Arktyka pochodzi z języka greckiego, od słowa Arktos, które oznacza niedźwiedzia. I to się odnosi do wielkiej niedźwiedzicy, czyli gwiazdozbioru, który jest na północy. Tak się Jakby nawet pomijając te stacje, to już sama Antarktyka też jest pełna kolorów, akurat zielonego to rzeczywiście może trochę tam brakować, natomiast chociaż jest, bo są porosty, są mchy, czasem są zielone góry lodowe, które wyglądają zupełnie niesamowicie, natomiast na ogół to jest tak, że jest rzeczywiście biały śnieg, ale do tego jeszcze jest niebieski ocean, niebieskie niebo, jak mamy szczęście do pogody. Bardzo niebieskie lodowce i góry lodowe. To jest taki błękit, którego no ja, mi on się nigdy nie znudzi. Ja nie potrafię go z niczym innym porównać. Po prostu błękit lodu jest czymś chyba najpiękniejszym, co znam. No i oczywiście czarne skały z tego też wystają. W związku z czym już tam mamy trochę tych kolorów. A później jeszcze jak do, do, dorzucimy do tego pingwiny, foki różnego rodzaju, to jeszcze tych kolorów się robi więcej. Pana książka, tak jak wspomniałam, to jest taki gruby, opasły tom. Myślę, że wielu czytelników może złapać takiego bakcyla podróży i bakcyla doceniania przyrody wokół nas, nawet jeśli ta przyroda to jest hodowanie ptaszka ze złamanym skrzydłem w mieszkaniu w bloku. Tak, no to znaczy taką mam nadzieję i bardzo się cieszę, jeżeli taki jest efekt rzeczywiście. Dlatego, że no, mam to szczęście, że pracuję w rejonach polarnych, a tam Przyroda jest absolutną królową wszystkiego. To znaczy yy, Antarktyka i Arktyka też uczą bardzo yy, jednoznacznie pokory wobec przyrody. Bo to jest tak, że nawet jeżeli mamy wielkie nakłady finansowe i świetny sprzęt i tak dalej, to jeżeli pogoda mówi nie, no to jest nie. Yy, albo możesz mieć wszystkie pieniądze świata, ale jeżeli jest zbyt dużo lodu przy, przy brzegu, to i tak nie wylądujesz, i tak nie wylądujesz. Więc to jest fajne. Natomiast ja bardzo bym chciał, żeby ludzie mieli świadomość, że przyroda jest jedna i, i że nawet właśnie ten krzak pod domem albo jakieś, jakaś kępa drzew, to też jest przyroda i one mają ogromne znaczenie. Czyli w, w tych miejscach, gdzie to nie jest aż, aż tak obezwładniające, aż tak dominujące, no też trzeba pamiętać, że przyroda jest wszędzie i trzeba ją wszędzie szanować. No a jaki jest taki najpiękniejszy widok, który pan zobaczył? No ja myślę, że właśnie lodowce, góry lodowe. No proszę sobie wyobrazić Tatry zimą, z tymi ciemnymi skałami, białym śniegiem. Do tego właśnie lodowce. Jeszcze w to wpuszczamy trochę morza, także już sam widok jest taki dosyć oszałamiający. Ja zawsze Mam takie poczucie, że pracuję w pocztówce. To znaczy to wszystko wygląda jakby było trochę nieprawdziwe, aż takie jest ładne. Natomiast dla mnie, no właśnie to, to piękno lodu, to jest coś yy, nadzwyczajnego absolutnie. Ja mogę powiedzieć, że jako biolog no, dotarłem w te rejony polarne, dlatego że, że były tam zwierzęta, czyli te zwierzęta mnie tam przywiodły. Natomiast to lud sprawia, że ciągle tam wracam. I ile zim i letnich sezonów spędził pan już w Antarktyce? Zimy spędziłem dwie pracując na polskiej stacji. Oprócz tego byłem tam na dwóch letnich wyprawach, czyli w sumie mieszkałem na stacji prawie trzy lata, jakby tak pododawać. Natomiast w ogóle to pracuję tam od 23 lat i wracam praktycznie co roku. No po Pierwsze z sakami drapieżnymi, to, było coś, co, to były takie zwierzęta, które ja badałem najpierw dla swojej pracy magisterskiej, później do doktoratu. A po drugie, dziedziną biologii, która mnie najbardziej ciekawiła zawsze, to jest coś, co się nazywa ekologia behawioralna. To jest taka nauka, dlaczego zwierzęta robią to, co robią. Kiedy właśnie po doktoracie zastanawiałem się, co robić dalej, pomyślałem sobie, że ten rok na Antarktydzie to będzie taki dobry czas, żeby sobie wymyślać, co chcę robić, jak dorosnę. Więc yy, wymyśliłem sobie, że zrobię taki projekt badawczy o słoniach morskich, bo one po pierwsze należą do ssaków drapieżnych, po drugie mają bardzo ciekawe zachowania, roku. Tam jest tak, że dobra, mamy tych wielkich samców, którzy sobie kontrolują kawałki plaży. Oczywiście jest tak, że jeżeli mam więcej plaży, no to mi się więcej dziewczyn zmieści. Więc ci, którzy odnoszą największy sukces, to mogą mieć nawet dostęp do powiedzmy 100 samic albo i więcej. Ale są też młodsi, którzy już są dojrzali płciowo, natomiast jeszcze nie są tacy duzi, żeby skutecznie walczyć z tymi dominantami, więc oni, a też by bardzo chcieli. Nie? Jest sezon rozrodczy, oni by bardzo chętnie sobie pouczestniczyli w tym sezonie rozrodczym i oni po, próbują się podkradać do tych samic. Yy, po angielsku ta strategia określana jest jako sneaker, czyli od sneak up, czyli podkradać się właśnie. No i ci sneakersi tam po prostu patrolują brzegi takiego, yy, takiego haremu, i jak ten duży jest zajęty walką z jakimś innym dużym, to oni wtedy podchodzą do tych samic i próbują coś tam zdziałać. A ja po prostu postanowiłem sprawdzić, na ile często im się to udaje. Czyli ile z tych młodych, które się w przyszłym roku urodzą, to są szczenięta tego władcy plaży, a ile to są od tych snickersów. No i do tego musiałem właśnie pobierać próby DNA i stąd to czochranie słonia, bo rzeczywiście to jest po prostu opis metody badawczej mojej. Ale spotykał pan tam w czasie tych swoich wypraw, badań naukowych, pobytów naukowych, nie tylko dziwne, czy też dziwaczne, osobliwe zwierzęta, niesamowitą przyrodę, no ale także... Film, który myślę, że w pewien sposób może dobrze oddawać też obserwacje tego, co dzieje się z ludźmi, kiedy spotykamy się z nimi na jakiejś odciętej od reszty świata przestrzeni. Tak, ale nie całkiem, dlatego że... No, ja bardzo lubię ten film, oczywiście, i w ogóle Hercoga uwielbiam, ale wszyscy wiemy, że Hercog ma słabość do frików różnego rodzaju, więc on wyszukuje specjalnie różne dziwne historie, bo one go ciekawią i bardzo pięknie je pokazuje i tak dalej, ale w, w żaden sposób nie jest to. Reprezentacja. ale to nie są historiki reprezentatywne. Ale czy jest coś wspólnego z tym, jak zachowują się, albo co trzeba z siebie wykrzesać, żeby przetrwać e, jakiś określony czas z określoną grupą ludzi, gdzie nie można po prostu powiedzieć, mam dosyć, zamykam drzwi i przemieszczam się w jakieś inne miejsce. No jest. Na pewno to jest tak, że trzeba być bardzo cierpliwym. E, I no ja wiem w, w swoim życiu, że mam Eee, zarówno moja mama, jak i mój ojciec, oni, e, oboje no byli, bo mama już nie żyje, oboje są ekonomistami, więc nie mieli nic wspólnego zawodowo z przyrodą, ale, ale właśnie rozpoznali tą, tą moją pasję i pamiętam, że najfajniejsze e, spacery przyrodnicze to, to właśnie z tatą miałem jako taki mały, tam nie wiem, siedmiu, 10 latek Chodziliśmy do lasu gdzieś tam oglądać jelenie albo dziki, albo coś tam i to było bardzo fascynujące. Także nie próbowali mnie Dokładnie tak samo, wszystkie te zwierzęta to są zwierzęta uratowane z jakichś tarapatów, więc e, chyba pierwszym takim kręgowcem, jaki się pojawił w moim domu, który nie był człowiekiem, to był, to był taki mały ptaszek, który się nazywa Zeberka, to są takie rzeczywiście malutkie, kolorowe ptaszki z Australii. No on przyleciał, był ewidentnie zgubiony, ja byłem wtedy u ciotki we Wrocławiu w ogóle i on usiadł nam na balkonie, ona mnie zawołała, zobacz jaki ładny ptaszek przyleciał, ja od razu, tam miałem wtedy 11 lat, wiedziałem, że to nie jest żaden polski ptak, udało nam się go zwabić do środka, no i wiadomo było, że on, on latając gdzieś tam w tej Polsce sobie nie poradzi, bo ktoś go zje zaraz. Także to był pierwszy ptaszek, który się pojawił w moim domu. Generalnie nie jestem zwolnikiem trzymania ptaków w domu, no bo ptak ma latać, a nie siedzieć w klatce. No ale tutaj była taka kwestia, że trzeba mu było pomóc. I później ze dwa lata potem pojawiły się, pojawił się wróbel, którego z kolei uratowałem od dzieci, które go uratowały. To znaczy mamy taki... To teraz znowu nadchodzi ten czas. W czerwcu będzie tak, że... Będzie bardzo dużo ptaków y, takich podlotów, które już y, się czasem fizycznie nie mieszczą w gniazdach, albo po prostu z i także te wszystkie zwierzęta, które spotkał pan, zobaczył na oceanie antarktycznym? Rzeczywiście tych spotkań z dzikimi zwierzętami miałem bardzo dużo. W tym roku widziałem bardzo dużo wielorybów, na przykład chumbaków. I rzeczywiście też jest tak, że tych chumbaków przez te 23 lata, jak ja tam jeżdżę, z roku na roku jest więcej. to nie jest tylko moja obserwacja taka anegdotyczna. To wynika z rzetelnych badań, że rzeczywiście... Humbaki odbudowują swoją populację, co jest trochę dziwne, bo one w XX wieku były prawie że doszczętnie wymordowane i nagle teraz ich się robi coraz więcej, zupełnie tak jakby mordowanie zwierząt na dużą skalę było dla nich złe. I teraz nagle jak przestaliśmy, to cudem jakimś się odrodziły. Ale to jest jedna z tych takich pozytywnych historii właśnie dotyczących ochrony przyrody, że rzeczywiście wielorybów jest coraz więcej. I faktycznie miałem kilka takich spotkań bardzo pamiętnych. No tak jak mówię, one teraz się zdarzają częściej niż 20 lat temu. I w momencie, kiedy taki wielki wieloryb jest tuż obok mojej łodzi, to jest to całkiem, to cały czas robi to na mnie ogromne wrażenie, dlatego że no my jesteśmy zdani na jego łaskę i niełaskę. On gdyby chciał, to by nam umiał zrobić krzywdę bez problemu, ale nie chce. I to jest fajne. W pana książce często też pojawia się taka ironia i taka rodzaj takiej słodkiej drwiny na nas wszystkich ludzi, którzy są na przykład tutaj w Europie i stale dopytują, co nowego, co słychać, co się zmieniło. Pan z dystansem pisze o tym ironią, o tym wielkim wyścigu, jaki towarzyszy większości ludzi w codzienności. A pan pokazuje nam świat z perspektywy tego spokojnego albo niespokojnego oceanu, albo też z perspektywy tych, których spotkał pan w czasie swoich wypraw, nie tylko naukowców, ale także ludzi, którzy mieszkają w regionach, które pan